Niby wszystko dobrze, a wentylator w komputerze chodzi mi jak sieczkarnia. Wiem jak chodzi sieczkarnia, czy działa, funkcjonuje, ponieważ mieszkałem na wsi. I właśnie stąd z tą sieczkarnią, skojarzenie. Bo tak inaczej to mogłoby mi się skojarzyć tylko i wyłącznie, że burczy, tak jakbym miał nagrywać podcastową. Ale skoro i w ten sposób burczy, to nagram. Witam wszystkich serdecznie. Jestem tutaj nowy, prawie. Nazywam się Robert Kamaszyn i poprowadzę Was przez 50. tydzień roku 2012. Będzie to tydzień polskich podcastów, polskiego podcastingu i tak dalej, i tak dalej. No to co? Czołówka. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Podkastofon.pl Podcast o podcastach i innych sprawach. Zapraszamy. Skoro już tak dobrze nam się zaczęło, tak mniej więcej, yy, znaczy jeden palec mniej, drugi więcej, to pora by było powiedzieć coś o wydarzeniach, które nadejdą albo też nadeszły. Więc tak, z tych co nadeszły, to jest jedno, albowiem jest dzisiaj dla mnie sobota, dla was nie wiem co jest. Eee, więc yy, na stronie yy, Ethercast, i to Ether pisane jako ten do narkozy używany środek bez H, także nie anglicyzujemy. Jest Ethercast, nie Ethercast i pod tą stroną ethercast.net możemy znaleźć radio podcastofon, czyli Ethercast w tym momencie i tam możemy słuchać na żywo podcastów, które są właśnie przez ekipę prowadzących. Ja do tej ekipy się nie zalicza, a to nie dlatego, że mnie nie lubią, chociaż nie wiem, czy mnie lubią, ale no... Ja jestem za głupi na takie rzeczy, ja mogę tylko poopowiadać, na tym się trochę znam, aby bynajmniej lubię gadać. Więc ethercast.net i tam zapraszam wszystkich, a szczególnie w drugi weekend, a dokładnie w drugą sobotę miesiąca każdego i tam możemy od godziny 22 posłuchać podcastofonu live, gdzie będzie jak zwykle co miesiąc ogłaszanie topów miesiąca. Będą typy tygodnia, a bywa i tak, chociaż teraz troszeczkę rzadziej, że zadzwoni słuchacz tudzież podcaster, no to częściej i troszkę podyskutują sobie na antenie. A oczywiście po nagraniu także będzie afterparty i na te after party także serdecznie <śmiech> zapraszam. Nie wiem co się dzieje z moim głosem, ale to chyba wina tej gąbki jakieś roztocza tutaj z tego lecą. Dobra, o czym miałam mówić. No właśnie, cóż nas czeka w przyszłym tygodniu, czyli w 51 tygodniu, przed ostatnim tygodniu roku pańskiego, a guzik prawda, bo wychodzi na to, że to teraz 52 tydzień jest i teraz patrzę na kalendarz i 53 tydzień nam się zaczyna, bo 31 grudnia jest 53 tygodniem. Dziwne, ale prawdziwe. No więc tak, czeka nas 19 grudnia rocznica ukazania się podcastu, ponieważ tegoż to dnia w roku 2010 ukazał się pierwszy odcinek Reprintarium, którego autorem jest Andrzej Famielec, czyli kogut domowy, czyli ten El Grande Koguto del Cojones, jakby to powiedział Wojtek Cejrowski. Pan Wojciech, przepraszam Wojtku, że tak... Na ty znowu do siebie mówimy. No i chciałbym jeszcze powiedzieć, że tuż po ogłoszeniu tego końca świata, którego i tak nie będzie, bo ja już jak liczyłem, mam tych wiosen blisko 40 na karku i to bliżej do tej 40 niż do na przykład 37. U mnie jest. Teraz sobie obliczcie, jak to jest, bo tak akurat na środek mi to wyszło. Czyli 23 grudnia będą urodziny jednego ze znanych podcasterów e, lubianych i nielubianych, bo to nasze środowisko jest takie fajne, że mm, my lubimy sobie łatki przypinać, dajmy na to. Ja ostatnio takie ułatkowane cały chodzi, o Martu się okazało, że w jakieś samolepki, tam, znaczy w nalepki samoprzylepne, jak to się mówi po polsku, samolepki jest po czesku. No dobra, no w te samolepki wpadłem i z takimi łatkami właśnie chodziłem. E, no a tutaj chodzi o Roberta Kesslinga, człowieka, który wraz ze swoją szanowną małżonką mieszka w hrabstwie Kent, a dokładniej mówiąc w Canterbury, w Canterbury nazywanej przez niektórych Canter dziurą, ewentualnie Canterstrike. Nie, nie, nie, Canter Strike nikt na to w ten sposób nie mówi. To był żart kiepski. Więc tak, jeżeli chcecie kupić flaszki, kwiatki znaczy się, no, to jest właśnie Freud by coś na ten temat powiedział, mówi jedno ale mówi to, co myśli bardziej. Więc ja się napiję i chciałem powiedzieć, że jakbyście chcieli przygotować kwiatki na przykład. Takie walentynki uroczystościowe, takie okolicznościowe się mówi po polsku. Więc takie kwiatki możecie na Facebooku słać właśnie i dla Andrzeja Famielca oraz dla Roberta Kesslinga. Ja przypominam 19. Andrzej Famielec, dwulecie jego podcastu Reprintarium i oczywiście urodziny Roberta Kesslinga, a Robert Kessling urodził się, wy chyba wiecie, w 71 się urodził, starszy ode mnie jest. O całe trzy minuty. Yy, więc tak, moi drodzy, yy, przejdźmy sobie do stajenki, nie, <śmiech> kolendy będą później, znaczy nie, nie w tym podcaście, nie w podcastofonie, będziemy śpiewać, yy, ja lubię śpiewać kolendy. To zależy, ile mam na alkomacie. Im więcej mam, tym bardziej śpiewam. O, w ten sposób powiem. A otworzymy nasz przegląd podcastów i zaznaczam, jest to przegląd subiektywny. Jest to przegląd, z którym reszta załogi podcastofonu nie musi się zgadzać. Są to podcasty omawiane przeze mnie i omawiam je w taki sposób, w jaki sposób je odbieram. Jeżeli coś mnie się nie będzie podobać, a tak często bywało, no to mówię, jadę po tych podcastach niesamowicie, jeżeli coś się podoba, no to po prostu mówię także o tym, tudzież przemilczam, zależy od tego, czy jestem w dobrym nastroju, czy w złym. Niejaki będę miał nastrój dzisiaj, no raczej dobry, bo podcasty fajne były. Zaczynamy 7 grudnia. Jako pierwszy na tapeta wskakuje Martin Lechowicz i będzie go jeszcze trochę w tym tygodniu i jest to jego lewatywa mózgu. Znaczy się, tutaj w katalogu jest lewatywa mózgu, a tak ogólnie jest to mm, raport Martina. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, o czym ja mówię, to wejdźcie sobie na stronę katalogpodcastów.pl i katalog podcastów wpisane bez polskich hitarek, wszystko w kupie. Z mi teraz się przypomniała a propos kupy. <kłysy> I wszystko właśnie, cuza czy też do Chromady, jakby ktoś wolał i właśnie tam sobie napisać i zobaczyć, tam można głosować. Jakbyście się zalogowali, możecie dać łapkę w górę, łapkę w dół i dzięki tym łapkom właśnie prowadzący podcastofony live są w stanie wytypować topy miesiąca, czyli najlepsze podcasty, które ukazały się w danym miesiącu. Myślę, że wszystko wytłumaczyłem, ja myślę, że wszystko już o tym wiecie, słyszeliście to wielokrotnie, ale nóż Widelec to jest taka niezamierzona reklama pewnego podcastu. Ktoś jest nowy, i nie ma pojęcia o czym w ogóle ten facet gada. Te pauzy, które mam, to są takie niezbyt wymuszone przeze mnie. Raczej powstają samoistnie, ponieważ piję orężadę i ta orężada jest bardzo mocno gazowana. Bo z butelki, jakbym miał w kuflu tą orężadę taką nalaną właśnie w czeskim barze z orężadą, no to by było troszkę inaczej. Ale niestety, że tutaj troszkę tego azotu, czy tam nie wiem, czego to jest, ale, ale no tak to bywa. Dobra, mówiliśmy o Martinie Lechowiczu i o jego raporcie Martina. Jest to odcinek pod tytułem Wałęsa, Socjal i pierwsza praca. No i rzeczywiście, zauważyłem tak na marginesie, znowu dygresja będzie. Jezu Chryste, kiedy ja skończę, jak ja nawet nie zacząłem. Jest coś takiego, że zaobserwowałem w tym tygodniu, iż autor, jeżeli czegoś nie chce upublicznić, a ma to nagrane, to nie pisze o tym w notatkach pod podcastem. I tak było przynajmniej w dwóch przypadkach, tak mi się zdaje. I pierwszy przypadek właśnie jest u Martina, ponieważ podcast się zaczyna tym, że Martin opowiada, że był na policji. Był na policji, ponieważ jego podcast odwyk, tak samo w ogóle jak no, wiele takich radi internetowych, czyli kontestacja, radio na fali, nie wiem, jak to będzie z Ethercastem, ale prawdopodobnie też, bo serwery kosztują. No, te radia zbierają datki. Taka ściepka jest. Każdy może tam dorzucić swoje 5, 10, 500 zł, 6 miliardów. I to żaden problem. Oczywiście miliardy to euro. I te pieniążki pomogą na pewno na opłacenie serwera, ewentualnie na zakup nowego jakiegoś mikrofonu albo kabla. Kable też kosztują cholernie. Wiecie, ile kable hamy kosztują? To są jedne z tańszych kabli, można powiedzieć. Przecież ja nie będę sobie jakiegoś magnata kupował, ale niestety trzeba zaniedać, odżałować te 19 piw i orężat, i, i, i trzeba takich rzeczy no, niekiedy kupić. Więc tak i jakie Martin ma podejście do policji po spotkaniu się właśnie z policją? W jaki sposób pracuje policja? I tym się zaczyna, o czym nie ma właśnie w dodatkach. A dalej to jest zgodnie z tytułem o Wałęsie i to jest ten przypadek, o którym na pewno wszyscy słyszeli. Lech Wałęsa został obrażony, sąd zarządził przeprosiny, obrażający nie przeprosił przeprosiny się ukazały okazało się, że zlecił te przeprosiny właśnie Lech Wałęsa czyli Wałęsa przeprosił sam siebie następnie już będzie z góreczki będzie kilka fajnych telefonów a będzie też szukanie alternatywy dla socjalu co zrobić, żeby nie płacić socjalu albo czym zastąpić socjal zresztą to jest temat straszny na bardzo długi podcast no ten podcast był taki sobie średni jak na moje standardy dla mnie długi zaczyna się po 4,5 godzinie tyle pasterki trwały jak byłem dzieckiem Bynajmniej dla mnie. Wtedy jeszcze byłem przed komunią, to nie znałem się na zegarku. No i na końcu oczywiście jest pytanie odnośnie wieku. To jest pytanie do słuchaczy, w którym słuchacze zaczęli pracować. Ja podejrzewam, że sporo słuchaczy kontestacji jeszcze nie zaczęło pracować. No ale no cóż, no przynajmniej będą ci słuchacze mieli jakoś światopogląd wyrobiony na podstawie raportu Martina. Albo i nie. To wszystko zależy od własnego widzi, mi się i czegokolwiek. Więc powtarzam jeszcze raz: był to Martin Lechowicz z Le lewatywym mózgu. Dlaczego ja się sugeruję tym, co mam napisane? Z raportu Martina. Oczywiście był Martin, bo z jakiego raportu może być? Maciariewicza? No, ten cyrk dopiero będzie. A jaki cyrk będzie z Maciariewiczem, to sobie wiadomości posłuchajcie. I tak, przeskakujemy dalej. Jest podcast Siódme Niebo. Jest to druga część wykładu pod tytułem Działalność Świadków Jehowy. Prowadzi go Andrzej Wronka i powiem Wam, że już dawno nie słyszałem tak dobrego, siódmego nieba, ponieważ jest bardzo fajne, wesołe przede wszystkim i cholernie inteligentne. I tutaj jest, jeżeli ktoś jest osobą wierzącą, to w jaki sposób można zareagować na te napaści ze strony Świadków Jehowy. Ja znalazłem tam bardzo ciekawy link, link do publikacji zamieszczonej na stronie pana Andrzeja Wronki. Jeżeli chcecie, przepraszam, bo tu te gazy mi się, ten dwutlenek węgla, czy coś tam, azot, nie wiem, chrom. Nie, chrom nie jest z gazem. Chociaż, jak go podgrzać, więc jeżeli, jeżeli chcecie, wejdźcie sobie właśnie na stronę pana Andrzeja Wronki. Link znajdziecie na stronie siódme, siódmego nieba, a siódme niebo znajdziecie na stronie katalekpodcastu.pl i tam możecie sobie pobrać bardzo, bardzo fajną publikację, ona jest w Wordzie, także możecie sobie na komputerku, na, na a i coś tam. może od, Twarza chyba ładne Dokumenty, co? Albo sobie przekonwertujecie i wyślecie na komórkę i możecie sobie poczytać, bo fajne, fajne rzeczy są. A ogólnie podcast, ten odcinek opowiada o świadomości katolików. Jaką katolicy mają świadomość i czy po prostu jest dobrze, że tak słabo zdają Pismo Święte? i na każdym kroku dają się zagiąć. Naprawdę gorąco, gorąco polecam ten odcinek. Yy, więc jeszcze raz powtórzę, działalność Świadków Jehowy, część druga i był to podcast Siódme Niebo. A my przeskakujemy dzień ten sam, czyli dalej 7 grudnia, przeskakujemy do Bartka Biedrzyckiego, czyli naszego znakomitego Godaja, człowieka orkiestra jak się okazuje, zresztą ja już dawno o tym wiedziałem, a Wy się możecie o tym przekonać, bo Godaja też będzie troszeczkę w tym tygodniu i jest to Gniazdo Światów. Kiedyś tylko do czytania, teraz nawet do słuchania i bardzo dobrze, ponieważ wróciły dziady z lasu. Część piąta Dziadów z lasu. Kto kapoka słuchał to wie, że tam Bartek spotyka się ze swoimi znajomymi, kolegami, kumplami. I właśnie przy orężadzie, tak jak ja teraz, spotykam się z Wami. Nie wiem, jaką orężadę wypijecie akurat. Może Jacka Danielsa też bardzo dobra orężada, tylko mało gazowana akurat. Dlatego się wody sodowej do tego dodaje i lodu, bo nie wolno pić ciepłego. Szkodzi wtedy szkliwo się usuwać zębów. I Bartek spotyka się tutaj w odcinku piątym ze swoim kolegą w odcinku wspomnień czar. I wiecie co? Ktoś może zarzucić, że to jest takie hmm, radosne pieprzenie. To jest cytat. Właśnie cytat z Bartka, że no, słuchamy o Konstancinie jak nigdy nie byliśmy w Konstancinie. Ja na przykład chyba raz kiedyś przejeżdżałem, ale nie jestem pewien, czy to był Konstancin Jeziorna czy Konstantynopol. No, coś, coś, na, coś na K, coś było. Może koszalin. Ale w każdym razie tutaj możemy znaleźć smaczki podczas rozmowy o włamywaniu się na dachy, no włamywaniu, wkradaniu się na dachy, patrzeniu na tych cieci ze stróżówki, jak tam ciecie nas nie widzą. My i cieci widzimy, a też sobie kurde odmianę dałem wyrazu, co? Tych strażników nie widzimy, ochroniarzy. Dowiadujemy się w jaki sposób pierwsze pieniądze chłopaki zarabiali i w jaki sposób Bartek Godaj poznał Batmana. Znaczy nie osobiście, ale w formie komiksu. A wszystko się o skup makulatury rozbija. Także słuchajcie, chyba raczej zaciekawiłem Was. Ja ten odcinek słuchałem dwa razy dzisiaj jeszcze dosłuchiwałem, ponieważ to, co pamiętałem, wydawało mi się kuriozalne i musiałem jeszcze raz przesłuchać. Okazało się, że dobrze pamiętałem. Dziady z lasu, odcinek piąty, wspomnień czar, a było to gniazdo światów. A my przeskakujemy do podcastu Beskitu i w w tym podcaście będzie brał udział trzech prowadzących, dwóch takich starych wyjadaczy beskitowych, czyli Michał i Igor oraz Stachu. Stachu coraz bardziej się udziela, bo to, wiecie, jest taka zamiana. Była Sera, ona też jest na S, więc teraz Wieli Stacha. Wzięli, miałem powiedzieć, a chyba powiedziałem Wieli. No ale to dobra, Wieli to być może... Jelitowko, jelitowko koło Koszalina, chyba jest takie, taka miejscowość. Dobrze, e, odcinek e, nosi nazwę Konfucjusz. Mówi i rzeczywiście będzie w tym odcinku o Konfucjuszu. I teraz tak, e, cały odcinek ma, nie wiem ile on ma trwania, może mają gdzieś napisane, a gdzie tam kto by się martwił tym, co, ile trwa odcinek, po co pisać? E, ale odcinek e, trwa około 40 minut do godzinki. E, z tego co pamiętam, odcinek też przesłuchiwałem dwa razy ponieważ zaskoczył mnie strasznie. Znaczy tak, pierwsze 20 minut polecam, ponieważ jest cały monolog, który jest wyjątkowo nielogiczny, ale jest cholernie logiczny. No i w tym momencie też rzeczywiście wychodzą głupoty z tego, co mówię. To, co oni mówią, brzmią jak głupoty, ale jeżeli wziąć to na logikę taką chłodną, no to rzeczywiście powiązania, te koneksje poszczególnych fraz, zaczynają się ze za sobą zlewać. Co ja gadam za głupoty. Więc tak, zaczynają od, od Mikołajków, przeskakują później na tym, że Stachu miał sen, jak stał w kolejce po lody i lodów nie dowieźli później. On czekał, widział jak te pory roku się zmieniają. Vivaldiego, szczypta goryczy, łyk cierpienia, powiedz mi życie coś mi... To akurat nie o tym życiu chodziło, ale życie jest nowelą i nowela właśnie w, snie, w śnie Stacha była niesamowita. Opera mydlana, jakbym lodziana, o. W ten sposób dochodzą do wniosku, że Michał nie żyje i zadaniem Michała jest się dowiedzieć, jak umarł, a oczywiście koledzy mu tego nie powiedzą i gdzie tam Igor i Stachu by powiedzieli Michałowi, stary, słuchaj, powiemy ci, że nie żyjesz, ale nie powiemy ci, bo tam na twoim miejscu leży płyta nagrobna. Ja naprawdę nie bredzę, ja nie mam gorączki. To wszystko jest w odcinku. Teraz jest pomysł na obronę, World Trade Center nowego, w ogóle w jaki sposób wszystkie amerykańskie budynki zabezpieczyć przed atakiem właśnie no nie wiem no bym powiedział muzułman to bym y, obraził muzułman więc co muzułman o ekstremistów o niech tak będzie bo pozwol mi jeszcze jak Martina i może trafię na mniej przyjemnych policjantów. Będzie także o na nastolatku, który zrobił skok na samochód, później skok na banka, później jeszcze się pochwalił na tym, tym na YouTubie. Będzie oczywiście nowa taka odsłona wewnętrzna, bez kitu nowy cykl, czyli polecają chłopaki to, to i to. I co to jest to, to, to i to? No to wystarczy przesłuchać. Jedyny taki wątek po 20 minutach słuchania to jest składzenie tarota. To jest taki słabszy fragment, ale on leci jakieś tam 10 minut i później można spokojnie sobie dalej posłuchać i można się <śmiech> pobawić. Będzie także o Marsie, będzie o Chińczykach, będzie o marchwi yy, i będzie o pytaniach, yy, na które odpowiedź brzmi nie wiem. Także ja wiem, że ten odcinek należy polecić. Naprawdę. Bardzo często bez kitu psują mi krew. Tak, tak, wy chłopaki psujecie, a ja was słucham cały czas. Kiedyś nawet komentowałem, ale nie odnosiliście się do tego, że coś komentowałem, więc powiedziałam jedno. No właśnie, i w tym momencie puści, puściłbym pisk, ale że nie mam tego dźwięku, więc nie powiem, co bym powiedział. Ale wy na pewno wiecie, co bym powiedział. Na off się kończy. Yy, ale pozdrawiam serdecznie, bo lubię chłopaków słuchać. No, a jeszcze jest aftershow yy, nagrane, i w tym afterze słychać na Skype sery. Czyli, jeżeli ktoś chciałby usłyszeć koniecznie głos z sery, to polecam sobie, właśnie, zaserwować serę z aftershow. Tam wystarczy na taki drugi link kliknąć. Czyli, tak, to było bez kitu pod tytułem Konfucjusz mówi, a my przeskakujemy do Tomka agenckiego, czyli Agent Tomasza i odcinek pod tytułem Opodatkować niezadowolonych. Tak, jeszcze gwoli ścisłości chcę powiedzieć, że przeskoczyliśmy z 7 na 8 grudnia. Lepiej by było na 10, no ale podcastów trochę się urodziło, ale miejcie tą świadomość, że o wszystkich opowiem. Nieważne, czy będziecie słuchać, czy nie. No i więc tak, o czym mówi Tomek Agencki? Jest to garść informacji przesłana tym razem przez słuchaczy, ponieważ Tomek przygotowuje się do końca świata i doszedł do wniosku, że no, lepiej czniać to i całkowicie raczej nie zbrać informacji, bo i tak koniec świata będzie to kto co zdąży odsłuchać, jak on może nie zdążyć to zmontować i opublikować. Okazało się, że ludzie mu wysłali te rzeczy. Ja podejrzewam, że on coś tam w tej Hiszpanii, nie wiem, koridy się najadł albo jakiś tych innych swoich specjałów tam mają te, te, takie do jedzenia, widziałem na, na, na filmie taki przyrodniczy był właśnie o Hiszpanii. No i ten, tam jest tam właśnie żona Majora, nie Majorka, też mieszka z tego co widziałem. No i tutaj jest, o tym walnąłem się teraz w udo, nie wiem dlaczego, taki rubaszny staropolski gest sarmacki, że jakbym, piwa sarmackiego nie pije, <coughs> znaczy orężady sarmackiej, więc Tomek Agenski przygotowuje, omawia newsy, które dostał od swoich e, słuchaczy jest ich e, sporo ja tylko nadmienię, bo tu naprawdę jest musiałbym robić co najmniej sobie jakąś listę formatu A4 żeby mówić o to, o czym Tomek mówił Między innymi jest o tym, jak Obama znosi ulgi ustawione przez Busha po to, żeby zrobić je jako ulgi ustawione przez Obamę. No i w, ten, w tym klimacie wszystko się zaczyna. Bardzo fajnie przygotowane. No, dla mnie, jak zwykle, no Tomek Agencki to jest mistrz takich, takich rzeczy i dlatego wiem, że końca świata nie będzie, bo Tomek będzie przy, musiał przygotowywać jeszcze jeszcze dużo Agent Tomaszów. I tak, więc agent Tomasz to był, agent Tomasz to był opodatkować niezadowolonych. A my przeskakujemy do następnego podcastu, i tutaj będzie Wojtek. Wojtek z prostego podcastu w odcinku pod tytułem Klony Jezusa i Jechowi u drzwi. No i znowu rzeczywiście temat świadków Jechowy wraca, ale głównym tematem są klony Jezusa. Wszedł sobie, był Wojtek na stronę racjonalista.pl, bodajże to się nazywa, przeczytał artykuł o tym, że Jezus jako postać fikcyjna czerpie całymi garściami, rzekłbym nawet wiadrami czerpie z innych religii, tam będzie o Dionizosie i o tych innych takich pomniejszych albo powiększych bóstwach, osobach, personach, cholera wie jak to nazwać, no tych ich to po prostu, o. No i y, zaczyna to komentować. Y, cóż według niego jest racją? Rzadko, rzadko, bardzo rzadko. A cóż jest nie nieracją? Bardzo często, bardzo często. No i y, wszystko zamyka się tym, że przyszli świadkowie, mi książeczkę i co dalej? Słuchajcie, no przesłuchajcie. Dla mnie jedyny minus, tak? Pierwszy minus w podcaście. Znaczy nie, pierwszy był bez Beskitu, bo tam nudzili przy, przy tarocie z Harrym Potterem. Hermione weścięt. Gdzie Harry Potter'a normalnie? Ach. Yy, yy, I tak. Yy, pierwszy był przy to i drugi tutaj. Niestety jakość nagrania jest fatalna. Chłopie, Wojtku, siedzisz za daleko od mikrofonu. Naprawdę siądź bliżej, bo jeżeli ja się oddalę od mikrofonu, to słychać chyba różnicę. Ja jestem bliżej mikrofonu, ale no to trzeba przesłuchać, trzeba mieć trochę odsłuchu na, na uszach i ogólnie będzie fajnie. Jeżeli ktoś yy, słyszy w tle yy, pod muzyką przejeżdżający pociąg, to nie macie żadnych halucynacji. Przejeżdża pociąg akurat. Więc klony Jezusa i Jechowi u drzwi. Prosty podcast. Wojtek zrzymający się na racjonalistę. Dobre, dobre to było. A my przeskakujemy dalej i będzie Sebastian Budziński i podcast Dyktafon. A odcinek się nazywa Mroczny King Part 2. Albo Part II y, y, y, duże. Tłumaczy na język polski mroczny King część druga. I o cóż chodzi? Rok temu Sebastian zakupił książki mroczną wieżę kilka tomów pierwszych, a w tym roku zakupił tomy od 5 do 8, czyli wychodzi na to, że w tamtym roku zakupił od 1 do 4, ale naprawdę nie przesłuchiwałem jeszcze z zeszłorocznego odcinka, jeszcze raz i nie dam głowy, ale tak na logikę to wychodzi raczej. No i teraz opowiadam o tych książkach, jak wyglądają okładki, a że nie czytał jeszcze, więc nie może wynieść, czy okładka, która jest na książce, znaczy okładka jest na książce? Okładka książki. o, Czy okładka książki odzwierciedla w coś, co się dzieje w książce? Ja powiem Ci, Sebastianie, tak, tak, a co jest na tych okładkach i kto wydał, no to posłuchajcie sobie króciutki odcinek, jak zwykle u Sebastiana. No też ta jakość jest dla mnie troszeczkę za cicho, ale po prostu głębiej wkładam w uszy słuchawki i jadę, jadę do przodu. Mroczny King Part 2, Sebastian Budziński, podcast Dektafon To był. My przeskakujemy do Karpiowego a w Karpiowym będą tym razem dwie osoby. Jest Agnieszka, to jest informacja dla koguta, ponieważ on bardzo niesie jajka, jak słysza Agnieszkę, jest Agnieszka Brodzik i będzie także Paweł Mateja. Opowiadają o trzeciej, można powiedzieć, części trzeciej odsłonie bardziej, antologii, grozy i tam jest tych gatunków takich, ja w ogóle nie wiem, co to jest, jakieś, nie no, nawet nie będę się starał powtórzyć, jak, jak się na to hmm. mówi. Hmm. Bizarro, o, przypomniało mi się, bo to bizar, Właśnie takiego bizarro, y, czy bizarra, nie wiem czy to się odmienia, czy nie odmienia. Może Agnieszka czy Paweł tam napiszą w komentarzu coś pod odcinkiem. Jak nie, to też się nie obrażę przecież, nie? Bez takiej rzeczy też można żyć. Y, I jest to trzecia y, część, trzecia odsłona, o tak miałem mówić, znowu się powtarzam po dwóch pierwszych czyli 11 cięciach i 15 bliznach i tu będzie 13 ran, bo ja chyba nawet kurde tytułu nie powiedziałem, co? no pewnie, że nie powiedziałem, jest to KP numer 22 i odcinek nosi tytuł 13 ran i to właśnie o tej, o tej antologii jest mowa jest recenzja, czy rzeczywiście ta recenzja będzie tak samo pochlebna jak na stronie wydawnictwa Replika? no właśnie tu wystarczy włączyć sobie tylko swój odtwarzacz, albo komputer, albo mikser, yy, młynek do herbaty, cokolwiek i posłuchać. I posłuchać, co ma tych dwoje ludzi do powiedzenia, a znają się na swoje rzeczy, bo naprawdę no, to, słychać, to słychać, nie to co u mnie. Więc tak, jeszcze raz powtarzam, karpiowy. Odcinek 22 pod tytułem 13 RAN. Jeżeli chcecie sobie to kupić, to jest w oprawie miękkiej, 20 kilka złotych, do 30 tam idzie. Ale najpierw posłuchajcie, czy warto kupić, może w ten sposób. A my teraz przechodzimy do podcastu, który się nazywa O piwie i jest to piwo w mikrofonie, o, właśnie. Przypomniał mi się. Prowadzącym jest Mateusz Baniuszewicz i tak jak Mateusz mawia, to ja też powiem Wasze zdrowie. I znów będzie mi ten gaz podchodził do góry. E, odcinek 113, który mogę e, rozpocząć wierszykiem. Mogę? Dobra, wiem, że nie chcecie. Diet maros siwodniach mury. Uniewo temperatura. z skarje w apteku, a bratisa k człowieku. Można wypisać miksturę, żeby zbić temperaturę? Człowiek skazał w A dwie sny? Mikstury nie. No do wiosny jeszcze trochę poczekamy ale rzeczywiście głównym bohaterem 113 odcinka podcastu o piwie jest piwo Dziadek Mróz, które ma piękną cyrylicą na okładce napisane właśnie w oryginale Diet Maroz. I tak, piwo, które na początku było, można powiedzieć, delikatnym szokiem, to jest chyba staut, z tego co, co się nie mylę. A co to jest staut? Posłuchajcie sobie o piwie, będziecie wszystko wiedzieć, no. Czyli jeżeli ja nie wiem, to nie słucham. Na to wychodzi. No dobra, wpakowałem się. Słucham, słucham. Jest to staut, który ma 10%. Ja powiem tylko jedno. Hell yeah! Tak jest. Nie rozumiem, dlaczego Mateusz pił to piwo dwie godziny. No ale on się delektuje. Ja chlam. Znaczy, delektuje się szybciej. O, w ten sposób. Właśnie takie ten. Jest to piwo gęste, wyraźne w smaku i mimo swoich 10% alkoholu jest piwem, który jest orzeźwiający. Niemożliwe. Posłuchajcie 113 odcinka pod tytułem Dziadek Mróz na podcaście o piwie dowiecie się reszty. My przeskakujemy dalej i jest 9 grudnia. A w 9 grudnia Michał Pilch oraz Szymon Wegnański poprowadzili następny odcinek Cieni Przyszłości pod tytułem Polskie Przekłady. No i tutaj y, znów się mogę na początku doczepić, bo później mogę zapomnieć. Znów y, zbyt daleko są od mikrofonu. Bierzcie, przykład z beskitowców. Beskitowcy mają mikrofon na środku, siedzą w oku. A ten głos jak ucieknie, to ucieknie na, kolegię, na kolegę i się odbije, i zresztą mi tam często odbija ale tu nie o to chodzi. No, jesteś się zbyt daleko od mikrofonu, chociaż tematyka jest bardzo fajna. Porównują yy, przekłady Biblii. Jest Gdańska, jest tysiąclatka i, i te inne, i te inne, i są podawane żywe cytaty, jak co brzmi, więc dla ludzi takich, no tuż jest taki dla ortodoksów, można powiedzieć, biblijnych yy, odcinek, ale no właśnie, mówiłem o tym gazie. Yy, ale skończyłem na ortodoksach. Więc dla tych ortodoksów biblijnych Dobra rzecz do przesłuchania. Jak to chce, przecież może sobie i nawet w internecie posprawdzać i zobaczyć, że chłopaki wiedzą, o czym mówią. No tylko to jakoś ten, te, te pogłosy takie się robią, ale idzie, idzie przeżyć. Więc tak, polskie przekłady, cienie przyszłości i my przeskakujemy do następnego podcastu i będzie to podcast audycja trzecie oko. Czyli Błażej Grygie, i w tym odcinku zatytułowanym Seks, Blood and Rock and Roll. Oh, hell yeah! Dokładnie. Jest opowiadanie, które napisał Ernest Walkowski i przesłał. To nie jest jedno opowiadanie, które przesłał Ernest, jest ich więcej, ale jest naprawdę bardzo fajne. Jest troszeczkę o wampiryzmie, choć niekoniecznie. Jest właśnie w tym seks. A nawet Stefanie Meyer się znalazła ze swoją książką Zmierzch Bogu dzięki tylko z tytułu. Także to jest, to jest fajne. Cóż jest? No, jest kapela, która bawi się jak typowe kapele w 80-tych latach, właśnie rokowe, czyli pełno fanek. Grupis to się chyba nazywa. Pełne łóżka fanek, o w ten sposób. Facet ma delikatną schizę na punkcie wampirów. A co dalej? A co dalej? Ludzie, posłuchajcie. Oczywiście znakomita muzyka, mało tego, po raz pierwszy słychać tutaj kontrabas i to jest także rewelacja No uczta dla uszu. Jeżeli ktoś chce posłuchać dobrego opowiadania, naprawdę dobrego, bo opowiadanie nie jest kiepskie, to nie jest jakieś tam bla bla bla, bla na płotek, go <śmiech> młotek i mruga, ten młotek oczywiście, no to polecam, polecam, Błaże jak zwykle w wysokiej formie i warto. Warto, więc audycja trzecie oko, sex, blood and rock'n'roll. And A my przeskakujemy do 10 grudnia, jak dobrze. I będą to dziwne informacje. No i tak, tutaj ja pamiętam w październiku, chyba koniec października, Paweł Propoko Prokopowicz oraz Jacek Kuchmistrz apelowali do Iweliosa i do Maurycego Hawranka z Radia Wnet, właśnie prowadzących, znaczy Maurycy przygotowuje, Iwelios czyta. I Iwelios to jest ten pan z Paranormalium, zresztą polecam, świetne radio. I apelowali o to, żeby te pliki były ściągalne w jakiś sposób, żeby na tego RSS-a lazły, a nie człowiek był, tak jak właśnie przy radiu w jest przykuty do komputera i musi po prostu online to słuchać, bo inaczej to jest po prostu tyłek zbity. W sensie właśnie tego wyrażenia na D bo to tak się powinno mówić, ale to nieładnie, bo mogą dzieci słuchać, więc nie mogę powiedzieć. Eee, więc e, dziwne informacje z 2 grudnia 2012 roku jest, nie wiem czy wcześniejsze, bo Holender nie pamiętam, prawdę mówiąc, jest możliwość w tym momencie kliknięcia na link i pobrania. To już sam RSS tego nie ściąga, ale już jest i tak dużo do przodu, że da się to pobrać i po prostu odsłuchać, jeżeli nie będziemy mieli sieci, albo po prostu nie będziemy chcieli się podłączyć do tej sieci, cokolwiek. Już jest lepiej. Popracujmy jeszcze nad tym RSS-em i będzie wszystko dobrze. Tak więc jeszcze do pana Maurycego Hawranka apeluję, zróbcie to naprawdę nie jest trudne i no może u Was chociaż nie, no macie osobne, osobne katalogi na, każdy, na każdą audycję, także no fajnie by było, o czym w odcinku w odcinku będzie o tym jak policja w Wielkiej Brytanii potrafi ukarać nastoletnich kierowców nawet żywotnym zakazem prowadzenia pojazdów samochodowych będzie w ogóle wyjeżdżanie chyba na ulicę, no bo poruszanie się po ulicach o właśnie w ten sposób i na zakończenie, bo to jest bardzo krótki podcast, nie ma sensu go streszczać, bo później byście nie słuchali, a dlaczego macie nie słuchać? Odchodzi, żeby słuchać przecież, nie? I będzie o rodzinie, której topił się pies, pos, yy, popędził na ratunek ojciec, ojciec zaczął się topić, rodzina pośpieszyła na ratunek ojcu, potopili się wszyscy, a pies wyszedł z tego ogromną łapą. Także, no, takie dziwne informacje, jak to po prostu dzieło Małyrcego i Iweliosa. To był odcinek właśnie o numerze 21-2012. Jeszcze raz powtórzę tytuł dziwnej informacji i teraz przechodzimy do Epla przechodzimy do Epla, dokładnie mówiąc do podcastu ma nadgryzienie, w którym to Dominik Łada, Norbert Cała i Wojtek Pietrusiewicz tak, dobrze mówię zaczynają prowadzić cykl ten cykl wysłuchiwałem ja nie wiem, tutaj jakiś bajzer się zrobił w katalogu ale nie wiem, zaraz zobaczymy na numerację o cóż tu chodzi tytuł odcinków, bo to jest kilka odcinków jeden po drugim się ukazują każdy dzień nosi nazwę Nadgryzieni w RCS2, Tydzień Technologii. I rzeczywiście ten Tydzień Technologii jest. Odcinek pierwszy o tytule iPhone i iPad. I tutaj będzie informacja dla typowych laików, dla, osoby, dla osób, które chciałyby zacząć swoją przygodę z Applem, z jego produktami, co z czym się je, bo tego jest naprawdę sporo, dużo rzeczy się sobą różni, chociaż nie wyglądem, ale funkcjonalnością. I po to jest właśnie ten odcinek, czyli nadgryzieni, tydzień w RCS2, nie, tydzień technologii, przepraszam. Odcinek pierwszy, iPhone i iPad. A my przeskakujemy dalej. No i tutaj, skoro jesteśmy przy Apple'u, to bądźmy dalej przy Apple'u. Wyskakuje nam Michał Masłowski oraz Przemek Marczyński, czyli załoga Maggatki. I tutaj będzie modlitwa do czytnika. No i tak, początek oczywiście to tematy Apple'owe, które polecam, bo chłopaki też bardzo fajnie mówią, tak samo jak nagryzieni. Tutaj ciężko <śmiech> powiedzieć, który podcast jest dla mnie lepszy, ponieważ ja za Apple'em nie przepadam, szczególnie pod względem cenowym i no, funkcjonalności. Ja wolę coś innego, co mi da dużo potu na czole, ale jednocześnie więcej satysfakcji, także... Wszyscy koszą kombajnami, ja zasuwam po polu z kosą. O Mniej więcej tak to można powiedzieć. A kwitensejcą tego wszystkiego jest bardzo fajna pogadanka o nowym Kindlu Paperwhite, który to do jednego z prowadzących przyszedł i jest opowiadanie o tym, jak to wygląda, jak to świeci, jak to świeci w dzień, jakie to jest nieziemskie i dlaczego jest takie fajne. No I o tym dowiecie się właśnie z odcinka 53. Magdatki, czyli modlitwy do czytnika. A my przeskakujemy mm, troszeczkę wyżej, bo tutaj widzę, jest jakaś zapowiedź. I tak, psz, troszeczkę wyżej i troszeczkę o jeden dzień dalej ja się zaciągnę. A nie wytnę tej pauzy. Nie <śmiech> e, Wydanie główne z Hugo. I w tym odcinku będzie oczywiście Hugo i będzie Martin. No, na początku mówiłem, że Martina będzie trochę więcej niż raz. Czyli Martiny są już dwa razy. A bynajmniej Martin jeden. No i jest to odcinek pod tytułem Ile procent kontestatorów jest piratami? Tuż przed nagraniem odcinka jakiś czas przed tym znaczy nagraniem po prowadzeniu audycji na żywo właśnie wydania głównego z Hugo, załoga kontestacji zrobiła na swojej stronie ankietę odnośnie muzyki, filmów, czy się kupuje oraz książek? czy się je ściąga w formie elektronicznej, czy też jej się po prostu kradnie. Czyli repeat chomikuj i tak dalej. Skąd o tym wiem? Hm. Nie powiem. Yy, I sprawa, sprawa jest taka, że yy, na tej podstawie jest yy, mowa właśnie o taka mglista jeszcze o wspólnych planach, tam ma coś wejść. Jeżeli jesteście kontestatorami, to na pewno wiecie coś więcej. Ja wiem tylko tyle, co usłyszę z wydania głównego z Hugo oraz tam e, z tygodnia w sieci, ale to akurat jest, no, to już nie jest to, no, bo to tydzień w sieci jest przecież, ani tydzień kontestacji. Jaki plotek by się taki przydał. Martin co prawda o, e, e, robi reklamę swojego ironizatora, Zresztą Martin wszędzie robi reklamy, co jest normalne. Kiedyś na to zrzymałem, teraz to przyjąłem jako po prostu Martinizm Wszechobecny. I, I tak ma być. A możecie się także dowiedzieć, czy w dzisiejszych czasach jest jeszcze szansa postać w kolejce dwie doby, być spotykanym przez, znaczy spotykanym, inwigilowanym, sprawdzanym przez policję. Mało tego, czy mogą do was jeszcze dresiarze podjechać, rasowi taki, tacy gładkie, ły ogolone i te, te inne rzeczy w dresach oczywiście z tymi czterema paskami, bo im więcej pasków, tym lepszy Adidas przecież. No i, i o co tu chodzi? A tu chodzi o kolejkę do mieszkania spółdzielczego. Ale w ten sposób można zaoszczędzić. Słuchajcie, ja wam w tajemnicy powiem, 85 tysięcy, krótko mówiąc, złotych. Hmm? Opłacało się, prawda? A jeżeli chcecie czegoś się dowiedzieć więcej, e, walcie prosto na kontestację i słuchajcie, ile procent kontestatorów jest piratami w wydaniu głównym sługo. Tematów jest więcej, ale audycja była długa, bardzo długa zresztą. <śmiech> ale jak zwykle każde wydanie główne sługo jest fajne, bynajmniej dla mnie. E, a to jest w ogóle tak na marginesie to mieszkanie tak wystało. No, w samochodach czekali, a z, no, posłuchajcie. Można się ubawić. My przeskakujemy do następnego podcastu i będzie to Tyflo Podcast w Radiu N. Yy, a odcinek tego, yy, tytuł tego odcinka brzmi Reha for the Blind in Poland 2012. Albo jak to woli właśnie 2012, ale po angielsku, ale po co będę sobie język łamał, skoro jak to mówił pewien reżyser, jestem Polakiem i mówię po polsku, czy też myślę po polsku. Ja nie wiem, on coś tam po polsku robił w każdym razie. Ja piję po czesku, po polsku ale czeskie piwo, e, orężowe. E, więc tak, dziesiąta edycja e, odbyła się w Warszawie w Złotych Tarasach, no i dzwonią e, osoby niewidome, które były e, na tej konferencji i czy się podobało. I dlaczego się nie podobało? Może w ten sposób powiem, pewne niedopracowanie, ale tutaj chyba bardziej chodzi o to, jacy byli wystawcy. Była jest o emisji filmu, o projekcji filmu dla niewidomych z audiodeskrypcją, gdzie dopiero po chyba kwadransie ktoś wpadł na pomysł, że mogą być przewodnicy tych niewidomych, którzy są osobami widzącymi i włączono obraz. No ale no jeżeli ktoś nie może znaleźć jakiegoś przewodnika, ktoś nie może udzielić w tym multikinie, bo to multi w multikinie w złotych teraz miało miejsce, nie może udzielić jakichś informacji, nie może pomóc, to rzeczywiście to było troszeczkę niedopracowane. Jak to odebrali uczestnicy? W jaki sposób zaczął tym koordynować Michał Dziwicz? Ponieważ tyflo Podcast był no, na takiej pozycji, bo mogę powiedzieć, bardzo odpowiedzialnej, a nie tam siedzieli całą noc, a co robili? Nie, nie, to co ja robię całą noc. Oni ciężko pracowali, więc ja proponuję posłuchać Tyflo Podcast w Radiu N, Reha for the Blind in Poland. Dowiecie się, jak, kto był wystawcą, co było wystawiane, jakie liniki, ile kosztowały i dlaczego tak dużo i kto to refunduje i dlaczego nie chce. <śmiech> eee, czyli Tyflo Podcast, całą gębą w Radiu N tym razem. A my przeskakujemy znowu, bo widzę, że nowy dzień nam się zaczyna, 11 grudnia i będą nadgryzieni w RCS2 tydzień technologii część druga i część druga nosi tytuł Mac i OSX. No i tutaj w tym odcinku jak łatwo się domyślić będzie przewodnik po Macach. Jakie są Maki, Co te Maki mają? Co te maki mogą? A będzie także o systemie OSX. Cóż to jest? Jak to ugryźć? I w ten sposób to wygląda. Ekipa jest taka sama co w poprzednim w poprzedniej odsłonie, czyli Dominik Norbert i Wojtek. Czyli podsumowując, tydzień technologii w nadgryzionych, część druga: Mac i OSX. A my szybciutko o jeden podcast dalej i będzie to dziennik pokładowy, w którym występuje Michał Ochnik, wpis 15 o komiksie Annihilation. No i tutaj jest. Nawiązanie do zakończenia Avengers, nie wiem, czy to w Polsce miało jakieś tytuł, ja tego nie oglądałem w każdym razie, a tutaj jest o komiksie, który wypisz, wymaluj idealnie licuje z tym, co było w filmie, a dokładnie mówiąc zakończeniem. Michał pomyślał, że może swoje dwa słowa wtrącić na temat tego komiksu, i te dwa słowa tak urastają do 50 minut. No, nie idzie się z tym nudzić. Powiem szczerze, że z tym podcastem miałem nie lada problem z odsłuchaniem, ponieważ nie lubię odsłuchiwać będąc przykuty do komputera, a player, znaczy się w sensie odtwarzacz, który jest na stronie działa bez zarzutu, kliknąłem sobie na hmm, pobranie tego hmm, odcinka na dysk. No i się nie udało bo się okazało, że nie ta nazwa pliku była. Ale udało mi się moje hakierskie możliwości, przeokrutne oczywiście, bazujące na naukach jakiegoś pierwszoklacisty lokalnego, pomogły mi ściągnąć w końcu odcinek, zdążę go przesłuchać i powiedzieć, no bardziej bym się od nich przepraszam Michał, ale naprawdę nie oglądałem Avengersów, Thor, Hulk to już nie moja bajka, ja jestem po ciemnej stronie mocy. Look, I'm your father. Dziennik pokładowy to był wpis 15 o komiksie Annihilation. A my przynatujemy do dykta która to w odcinku pod tytułem Dykta Out 3 jest takim fajnym odcinkiem dykty. W ogóle ja dyktę lubię, chociaż tutaj dużo nie rozumiałem, bo chłopaki zaczęli się nakręcać. Cztery osoby bodajże nakręcały się niesamowicie tym rapem. Zaczęło się od człowieka, który jest z Poznania, ale nie jest z Poznania i, i ma fajny dres i miał opowiedzieć o najnowszej płycie Pocahontas. A jak to się skończyło? A skończyło się po prostu na ogólnej gadce o hip-hopie. I bardzo przyjemnej gadce. Chociaż mówię, no rozumiałem piąte przez dziesiąte, ale to myślę, że równie dobrze chłopaki by się czuli tak samo jak ja, jeżeli ja zacząłbym opowiadać albo z kimś rozmawiać, z jakimś swoim rówieśnikiem jeszcze żyją przecież o w zespołach typu Halloween Iron Maiden czy też King Diamond Alice Cooper, to nie zespół, to Pan z Detroit o Alice, I Love You no i właśnie fajny odcinek wyszedł taki spontaniczny no jeżeli ktoś Słyszał tą płytę, ja będę musiał sobie posłuchać tej płyty. A może się zdarzy tak, że znowu za namową dykty następną płytę kupię, bo już raz kupiłem Life After Death płytę, taką nosi nazwę, i sobie posłuchuję, bo fajna jest. Także Dykta Fonografika, Dykta Out 3. Czterech gości w trzecim odcinku Dykta Out i całkowita jazda po hip hopie. Dobra rzecz. Dobra rzecz. Nawet dla takiego laika jak ja. No i co? Przyzwyczaliśmy się, że tak na zmianę cały czas nam Apple wyskakują i nadgryzieni, które te Apple nadgryzają. 12 grudnia nadgryzieni w RCS 2, tydzień technologii, odcinek 3 pod tytułem Ekosystem Apple. O, i to jest bardzo fajny tytuł. A tutaj chodzi po prostu o przedstawienie systemu, jak to działa, jego dostępności, użyteczności od po prostu ergonomii tego systemu. I bardzo mi się podoba to, że chłopaki, a ekipa ta sama cały czas, oni o tym nawijają. Ja myślę, że oni to nagrali z jednym cięgiem i później to puścili. to tak po 18-20 minut leci w ogóle. Czyli Dominik, Norbert i Wojtek przedstawiają nie tylko blaski, ale także cienie właśnie ekosystemu Apple'a co jest w tym dobre, ale także te rzeczy, które są złe. No, w ten sposób wytłumaczyłem co to są blaski i cienie. No, nic niesamowity, nie? a licznik bije, licznik bije. E, także mm, to jest trzecia odsłona dla tych, którzy chcieliby, a się boją, kupić Apple, na przykład, coś tam od nich, dajmy na to słuchawki, na no, dobra, bez przesady, ale właśnie jakiś sprzęcik już taki bardziej zaawansowany niż tylko odtwarzacz. I to, to jest dla Was, dla Was ludzie, oni nagrywają, siedzą, swój czas marnują, więc słuchawki na łby, głowy, główki, yy, przeszczepy i, i, i, słuchać, i słuchać, bo naprawdę bardzo fajny ten tydzień w technologii jest. Ten sam dzień, 12 grudnia i przeskakujemy do Godaja. Godaj po raz drugi. No i tutaj yy, w odcinku yy, pod tytułem wywiad o komiksie spełniony sen pełna wersja. No i rzeczywiście poprzednia wersja była dużo krótsza, chociaż ta też do długich nie należy. A w odcinku słyszymy jak redaktor Pawełek rozmawia właśnie z Imć Panem, e, jak Imć to już nie pan chyba, nie? E, z Imć e, Bartkiem e, Biedrzyckim, nie wiedziałem czy Bartłomiej, czy Bartosz to odmienić, no to czyli Bartkiem Biedrzyckim, Wel Godajem, na temat komiksu. Komiksu, który e, tworzył razem ze swoim kolegą, Strój miasta, oczywiście za pomocą internetu, mediów społecznościowych i takich innych duberszmitów. A o czym jest spełniony sen? Spełniony sen jest o Konstancinie, o historii Konstancina, czyli miejsca, w którym, z którego pochodzi Godaj, oraz o postaci hrabia, hrabiego Skurzewskiego. Bo on to, on to ci zapoczątkował właśnie Konstancin, taki, jakim w założeniu miał być, a teraz no, no teraz no, już papier nie ma, ale nie o to, tu chodzi, tu chodzi właśnie o ten komiks. Eee, mm. Oczywiście będzie standardowe pytanie o tym, czy są jakieś plany na przyszłość, Bartek się wymiguje, wie jak piskosz, ale polecam 8 minutek albo nawet miejsc 4-5, cholera wie już teraz. Eee, polecam do, do przesłuchania, bo dobre było wszystko, polecam, chory jakiś jestem. Eee. Czyli jeszcze raz powtórzę, że był to wywiad o komiksie Spełniony sen, pełna wersja na podcaście, na blogu Gniazdo Światów. Jest do odsłuchania, ewentualnie właśnie przez katalog podcastów.pl. Możecie sobie kliknąć tam i ten, tam rss -y możecie sobie ten ściągnąć i słuchać bezpośrednio tak samo jak ja. No. 13 grudnia, rocznica wybuchu stanu wojennego. Pamiętam. Pamiętam stan wojenny. Nie brałem czy nie udziału, ponieważ byłem za mały, ale pamiętać pamiętam. Tak samo jak pamięta Robert Kessling, który to już od tego 13 grudnia za 10 dni będzie obchodził rodzinę. No teraz wiadomo, że już szybciej. I będą nadgryzieni, czyli znowu nadgryzieni w RCS 2, tydzień technologii, odcinek 4, rodzina iPadów. No i teraz tak, rzeczywiście, bo tak, były. iPad pierwszy, drugi, trzeci, tam jest ten ekran Retina. Teraz wyszedł iPad, iPad mini i z czym to ugryźć, bo są różne wersje, różne pojemności i tutaj jest to wszystko wyszczególnione, więc jeżeli chcecie kupić, bo to fajny sprzęt ponoć jest, ja używam konkurencyjnej firmy i nie będę robił ASUSowi reklamy, jeżeli chodzi o Google Nexus, a którego tak Maciek Skwara strasznie zjechał w podcaście bez nazwy, bo to sprzęt jest świetny, ale to nie można być apelowcem do takich rzeczy. No to właśnie dowiecie się z tego podcastu takiego Takich podstaw, o podstaw, po co takich, jak takich, to muszę pokazać, ale pokazuję, ale Wy tego nie widzicie, więc z podstaw się dowiecie, yy, z czym się je iPady, jak się różnią, co potrafią, dużo potrafią, także posłuchajcie, dobra dobra rzecz, małe, a cieszy. Tydzień w technologii, jeżeli chodzi o nadgryzionych, rozmowę o Apple, odcinek czwarty, rodzina iPadów. Mówię iPadów, nie iPadów, nie wiem dlaczego. No, ale może dlatego, że wspominałem o Elisie Cooperze, a on jest z Detroit właśnie i dlatego ten sam dzień jest raport Martina, czyli kogo usłyszymy? Oczywiście usłyszymy Martina, także Lechowicza oraz Kubę Dębskiego, tudzież Jakuba Dębskiego, ale chyba raczej będzie dla mnie Kuba, bo jest młodszy ode mnie dwukrotnie blisko. E, więc Kuba jest rysownikiem. Jeżeli ktoś sobie kiedyś tak widział w necie, w sensie internecie, komiks internetowy pod tytułem "Dużej ilości naraz psów, to jest właśnie ten facet, który rysuje tak, jakby miał porażenie mózgowe. I on się nie obrazi, że ja w ten sposób mówię, ponieważ on także ludzi traktuje jak szmaty i mnie wolno. Skoro on mnie w ten sposób traktuje, to ja jego. Ja naprawdę gościa bardzo lubię. A tutaj jest mowa o, o tym, w jaki sposób doszedł do czegoś, do czegoś Dem, bo tak na niego mówią, czyli Kuba, o jego filmikach, właśnie o ogarnień się i dlaczego Jurek Owsiak powiedział, że już więcej nie powieje flaga Dema na Woodstocku. I tak mniej więcej o to, o to tutaj chodzi. Dem oczywiście olewa całkowicie Martina. No, dzieje się, dzieje się dużo w tym odcinku. Potrafi odejść, żeby zatelefonować. Wszystko trwa ponad półtorej godziny, ale naprawdę to było bardzo miłe spędzone półtorej godziny. Także jeżeli chodzi o odcinek, bo oczywiście nazwę odcinka nie podałem, tytuł. Odcinek się nazywa 12 milionów w rok i jest to podcast, jaka lewa tewa mózgu, kurde, znowu lewa tewa mózgu, chciałem powiedzieć. Raport Martina, czyli Martin i Dem na linii. Dobre, dobre było i... Nie dziwię się, że Demma ma tylu skoro zachowuje się w ten sposób, w jaki ja się zachowuję. Także no, tak, tak to bywa. Akcja y, tworzy reakcję, czy coś takiego tam było, nie wiem. Później było prawo zachowania pędu, ale chyba nie to. Y, my przeskakujemy y, dalej. Jest w dalszym ciągu 13 grudnia. Jest spektrum rozwoju. I w spektrum rozwoju poczułem się tak, jakbym włączył czerwoną pigułkę. Chociaż to konkurencyjne stacje są tutaj usłyszałem odcinek, gdzie jest Ania z Ewelinką, rozmawiają z Krysią, a odcinek nosi tytuł, nagranie, Krysia opowiada, jak wylaczyłam się z raka. No i rzeczywiście jest przygoda Krystyny, która na początku miała jedno rozpoznanie, później to była ciąża, później po tej ciąży się okazało, że jest to ciąża pozamaciczna, a na końcu się okazało, że jest nowotwór. I walka z tym nowotworem, metodami niekonwencjonalnymi, ale także i normalnymi, konwencjonalnymi. Co pomogło? Wyciągnijcie wnioski słuchając tego podcastu, bo podcast jest bardzo fajny. Ja właśnie w tym momencie dostrzegłem, że w podcaście nie ukazał się, w katalogu podcastów nie ukazał się odwyk, który także był i to tak na marginesie, jak jestem przy spektrum rozwoju, to trochę kretyńsko, nie? Wyszło. Dobra, więc zakończmy. To było spektrum rozwoju. Krysia opowiada, jak wylaczyłam się z raka, a ja powiem, póki pamiętam o tym, ja nie jestem pewien, że to był ten. Tak, to chyba dziewiątego się ukazało. Odwyk był z Martinem, Martina Lechowicza i w tym odwyku Martin rozmawiał, niestety nie pamiętam imienia tej białogłowy, ale ona jest podkop strona podkop.pl, chyba nie tak jak Wykop, ale właśnie coś z takim podkopywaniem. Tu chodzi o archeologię biblijną. i Odcinek świetny, wręcz rewelacyjny, ponieważ Martinowi kilka razy dostaje się po nosie za jego teorię i właśnie osoba, z którą przeprowadza, przepraszam Ciebie osobą że nie pamiętam Twojego imienia, przeprowadza z nią wywiad. Martin no po prostu oszałamia swoją wiedzą, jeżeli chodzi o Biblię, a wszystko jest to Większość rzeczy, no nie wszystko, nie przesadzajmy, jest to poparte wykopaliskami i różnymi zapiskami, jeżeli chodzi o tabliczki gliniane, tego jest dziesiątki, setki tysięcy, ale o tym wszystkim, jeżeli się takimi rzeczami jaracie, jaracie, jaracie normalnie, to to, to sobie posłuchajcie tego odwyku, ja nawet nie pamiętam tytułu niestety, ale odwyk się chyba z dziewiątego, no w każdym razie z tego tygodnia, o którym ja opowiadam, być może błąd RSSA stworzył to, że nie ukazał się. W katalogu, a wejdzie później, a tak dla potomności, bo odcinek naprawdę wart wspomnienia, to mówię Wam o tym, czyli to był odwyk odcinek, nie pamiętam, mniej więcej z dziewiątego. polecam. Yy, no i co, no i przechodzimy do radia Stephen King, czyli 14 grudnia, odcinek 91 i w tym odcinku usłyszymy skórę, ponieważ Mando ma awarię, a właśnie, tytuł odcinka, awaria. Awaria jest taka, że y, odcinka jako takiego nie ma, ale są trzy. Od początku słuchając tego podcastofonu powinniście się przyzwyczaić do tego, że mówię pozornie bez sensu, aczkolwiek sens w tym jakiś jest, ale głęboko schowany. Y, no to y, jest rzeczywiście awaria, Mando y, spalił swój komputerek, nie? Coś mu się tam spsuło po prostu, nie wiem. Śrubka mu może wyleciała, ekran się przekrzywił, nie wiem. Coś takiego, no coś po, po, poważnego, bo Mando to jest facet naprawdę klasą samą w sobie i nie może sobie odpuścić, nie opublikując odcinka, ale w sukurs przychodzi mu skóra, który zamieszcza e, spakowane, e, jakimś programem pakującym, bo chciałem błysnąć zipem czy rarem, chyba zipem było spakowane, trzy odcinki z Radia na Fali. Ponieważ jeżeli nie wiecie, to na łamach Radia na Fali już właśnie Twory, Skóry i Mando nie będą się ukazywać, ale to są wersje, które się cudem zachowały. Trzy odcinki, które trwają koło godziny i możecie sobie posłuchać. Ja jeszcze nie wszystkie przesłuchałem, prawda? mówiąc, żadnego nie rozpocząłem, ale to są te odcinki, które ukazywały się w Radiu Stephen King z dołożoną oryginalną muzyką z filmów. Także bardzo fajna rzecz. Skóra to robił i Skóra odzyskał właśnie trzy sztuki i dał ku pamięci wszystkich, więc jeżeli będziecie przy stole wigilijnym chcieli e, troszkę odsapnąć od tego jedzenia, to zapuszczacie po prostu wszystkim e, coś o Aliens vs Predator, dajmy na to, oraz o innych filmach grozy i, i będzie naprawdę super, tak świątecznie się zrobi, z całą pewnością. Radio Stephen King, e, odcinek 91, pod tytułem Awaria. No, a my jeszcze przeskoczymy, bo tak zwykle się kończy na 14 na, na Radio Stephen King te opowiadania. A my sobie przeskoczymy do nadgryzionych, do odsłony piątej tygodnia technologii. I tym razem będzie o MacBookach. No i będą MacBooki, TT te, te Pro, są MacBook R, jest 13 cali, tam jest jakiś większy, tego da się rozbudować, tam tego się nie da, a który to jest? A włączcie sobie ten odcinek, kochani, i będziecie wiedzieć. Jest to piąty odcinek Tygodnia Technologii, podcastu Nadgryzienie Rozmowy o Apple, a nosi odcinek tytuł MacBooki. No i co? No coś mi się tutaj przesuwa. No i coż moi drodzy, ja się z Wami pożegnam, korzystając z okazji, że dorowałem się do mikrofonu, chciałbym wszystkim życzyć, ponieważ już do świąt się nie usłyszymy, ja niedługo będę musiał wyjechać i będę oczywiście z dala od internetu i wszelkiego tego tałateństwa, które w sieci krąży, więc chciałem Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia, wesołych, przede wszystkim zdrowych, Zdrowych i jeszcze raz zdrowych świąt Bożego Narodzenia, czy też jakie tam święto obchodzicie. Spotkajcie się ze swoimi bliskimi, przytulcie się do nich i powiedzcie, powiedzcie to, co czasami przez gardło przejść nie może, że kogoś się kocha. No, gorzej, jeżeli kogoś się nie kocha, no to wtedy nie kłamcie, albo nie mówcie, że się nie kocha, bo to święta, to trzeba być dla siebie miłym, nie, przecież. No, a jak śpiewacie kolędę, to też sobie zaśpiewajcie. A jak będzie Wam źle szło, to na pewno do karpia coś też będzie na stole i, i wtedy leżej idzie z takim zmarowaniem, śpiewanie. A więc co, ja Was zostawiam na chwileczkę, będzie jeszcze ogłoszenie typów tygodnia, według mojego widzi się, bo dzisiaj ja rządzę i pozostaje się pożegnać. Mała przerwa, naprawdę króciutka. Za Wami, za mną troszkę dłuższa, ponieważ musiałem tutaj dojść do porozumienia z własnym ego. Cóż też wyróżnić i doszedłem do wniosku, że znaczy, no sprawa jest taka, że ja nagrywam, ja montuję odcinek podcastową. No niestety jestem zbyt mało rozwinięty intelektualnie ku temu, aby ten odcinek opublikować na stronie. Więc to zadanie spada na któregoś z załogi podcastową. Ale y, oni mówią, że to jest proste. No to dobra, w porządku, skoro to jest proste, to im trochę utrudnię. I wybrałem y, dwa podcasty, y, które utrudnia im wystawianie, hmm, czego wystawianie, no jak to się nazywa, tych miniaturek do, do typów tygodnia. Ponieważ tak, pierwszym y, moim typem tygodnia, i z tym akurat będą mieli chłopaki mało roboty, y, będzie audycja Trzecie Oko y, i niesamowity, jak dla mnie, Błażer Grygiel, podcast Sex, Blood and Rock and Roll. A to nie zrobiłem tylko dlatego, że chciałem jeszcze raz to rock'n'roll powiedzieć. Znowu to zrobiłem. Yy, tylko dlatego, że jest naprawdę świetne opowiadanie i jeżeli Ernest yy, Falkowski słucha, to chłopie, naprawdę fajne rzeczy piszesz. Ja bym chciał gdzieś to poczytać. Jak masz jakąś możliwość, to daj tam na stronę, yy, do, bo to ze mną się ciężko skontaktować. Zresztą znaczy można, tam na stronie podcastofonu jest mail do mnie. Ja naprawdę czasami czytam maile. Raz na miesiąc przynajmniej. Na dwa, no dobra. Nie, ale jest częściej rzeczywiście, czytam te maile, gorzej mam z opisywaniem, bo ja niepiśmienny jestem. Wtórny analfabetyzm to się nazywa. Yy, I właśnie pierwszy, to, to, rzeczywiście, bo byłem przy typach tygodnia, przepraszam, znowu się zagalopowałem, ale to normalne przecież jest u mnie. Podcastofon trwający krócej niż godzinę to nie jest podcastofon. Yy, audycja trzecia oko, Błażej Grigiel, Sex, Blood and... Muszę to zrobić. Rock and Roll! No, drugi typ tygodnia, żeby właśnie utrudnić zadanie osobie, która wyrzuca te miniaturki i odcinek na stronę podcastofonu, to będą nadgryzienie rozmowy o Apple za całokształt. Czyli te wszystkie odcinki, które są, a będzie ich 6 6, siedem. Mało tego, w ostatnim odcinku jest konkurs. Dla mnie jeszcze się nie ukazał, bo ukaże się jutro, czyli w niedzielę, a mam nadzieję, że w niedzielę będziecie słuchać podcastów, no także czym prędzej się pośpieszajcie, w nadgryzionych uderzajcie, bo macie szansę wygrać iPada i piórko łakoma do tabletu. Dobra, sprawa takie piórko, bo nie musicie sobie paluchem tam jeździć i się tak ten brudzi, nie, albo wyciągniecie sobie, jak jesteście w rękawiczkach, jak nie macie tych naszywek na tym tablecie, możecie sobie nam nasłukać. nie. O jego prędzej mróz nie załatwi przecież. Dziadek, y, mróz, te piwo, znaczy się, o którym mówił y, Bania. Dobra, w porządku, to jest drugi typ tygodnia, taki rozwleczony na 7 odcinków bodajże z konkursem, ale świetna rzecz dla laika eplowego, ponieważ no to jest kawał dobrej, dobrej roboty i polecam każdemu drugi typ tygodnia. A trzeci tygodnia to jest za podcast, który nie ukazał się do tej pory w katalogu, a jest, ja mam przed sobą tutaj mój czytnik RSS i widzę wyraźnie, że 11 grudnia, a nie 9, no czyli wiadomo, no, widać mój analfabetyzm, jest napisane Archeologia, gdzie jest ten Babel, podcast Odwyk. Niestety tutaj też w tym podcaście nie mam, w notatkach pod podcastem nie mam napisane, jak owa białogłowa się nazywała, tudzież miała imię. Ale serdecznie pozdrawiam i serdecznie zapraszam wszystkich do słuchania odcinka. Właśnie jeszcze raz powtórzę. Archeologia. Gdzie jest ten Babel? Podcast odwyk. No cóż, życzenia złożone. Ja zapraszam do następnego podcastofonu, w którym to będzie omawiane. Może będzie z poślizgiem, bo to naprawdę, słuchacie okres przedświąteczny. Ludzie nie mają czasu i będzie do odsłuchania recenzja Beskitu, bo Beskitu już teraz wiem, że nagrało, ja ich słuchałem, podcast się nazywa Dojenie Byka, ale no to już zostawmy, zostawmy dla następnych. Będą cienie przyszłości i będzie wiele, wiele innych wspaniałych podcastów i miejmy nadzieję, że tym razem Radio Steven King się ukaże, że będzie nas pieścić. Znaczy nasze uszy będzie pieścić, aż jest jestem straszny. Yy, w każdym razie, moi drodzy, jeszcze raz serdecznie zapraszam do słuchania polskich podcastów. Jeżeli ktoś by chciał spełnić się jako prowadzący, czarować wszystkich swoim głosem, bo ja normalnie tak nie mówię, kto mnie zna, to wie, że mój głos troszkę inaczej brzmi. No ale taka magia radia jest po prostu, nie? Ja ogólnie jestem mały pryszczaty, a te zdjęcia to jakiegoś tam sobowtóra sobie wystawiam, co tam po internecie krążą, całe dwa, tudzież właśnie jak spotykam się ze swoimi kolegami podcasterami, to jest także mój sobowtór wystawiony i myślę, że to ja, a ja to nie on przecież. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, uściskajcie swoich najbliższych, znajdźcie czas na podcasting, do nagrania, do omawiania w podcastofonie. Zapraszamy do słuchania oraz do omówienia innym. O, wiesz co, fajny podcast ostatnio słyszałem. A ten ktoś odpowie: Momenty były? No ba. Cześć. Podcastofon but oh.